a oni wnedrze opuściwszy łódź i ojca swego, poszli za nim. I obchodził Jezus wszystkie Galileą, ucząc w burznicach ich i każąc Ewangelią królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. I rozeszła się ta wieść o nim po wszystkiej Syryi,